Wielką zdobyczą na drodze walki z prawem przemijania Wydaje mi się utrwalanie żywego głosu ludzkiego na taśmie, na taśmie, na taśmie, na taśmie, na taśmie. Dlatego pytam, co ty o tym? My to nie psy i koty Zadajesz rany ty, co się musieli do roboty Ten, Ten większy, większy co rany nikomu nie zadaje Większy brat za moment dobry imię nadaje ci Nie szczekam, bo do mianu, człowieka jest mówienie W tym co mnie dotyczy i co czuję Bezprzecznie się orientuję Jak w Orient Expressie dobrze się w tym czuję Podróżując od myśli do myśli jest co wymyślić, Czy nie czy oblekasz, obok przecież płynie seka, A w niej woda Co to? Woda, głowa Zaraz jaka głowa, zaczynam od nowa, pieszy rym, odrzucam, sytuacja jest typowa. Ładnia rogła, zbyt drobeskowa. I nie wrzeczę, że na odrobinę łatwopalna, zbyt koniunkturalna. Tak, oralna. tak cały czas oralna, Oralba. cały czas oralna. A. 2002, A. 2002, A. 2002, 2002. 2002. 2002. 2002. to przeczko dla procesu myślowego, mówię ładnie, bo co? Smakuje zielonego E. <trych> <trych> <trych> Chodźmy do wywodu pierwotnego, ja nie szczekam wodą menon, człowieka jest mówienie Głowa to więzienie, ograniczenie, płaknienie porządku, w porządku Zaraz coś wymyślę, coś się znów na usta ciśnie czar pryśnie albo i nie pryśnie Zgodziliście się, to może nikt nie przyśnie Zrobiliście co zrobić chcieliście Ech. Dwa, i dwa, i Może Morza myśli człowieka, wypowiedzianych jego głosem z głębiny Jeden z drugim już Wzięliście mnie za człowieka Trzeba wiedzieć wam, że jak Jerry i ja nie szczepam Co więc robię? To co w głowie wciąż się pojawia Sztukę wystawia, nie hierarchizuje Przedstawia wciąż nowe brzmienia Oblicza muzyki, świewrymy, harmonie Nuty, wrzaski, krzyki, tra-la-la -la. Więc właśnie muzyka wciąż ciągle płynie Głębiej dotyka tych najgłębszych Pokładów serca, kotów z Kolejny talentów chwiejny Pierwszy krok, dziewięćdziesiąty rok Pewnych Niech gejnych gejnych. już wcale coraz bardziej okazale w kierunku doskonale Przed tobą dzisiaj, tu i teraz stoję, otwieram swoje gościnne pokoje, a usłysz to, co tu szepcze, czy krzyczy I śpiewa, rymuje, na pewno nie ryczy. Tak, śpiewa rymuje, tak usłysz, wciąż, śpiewam, śpiewam. wciąż śpiewem potęgę darczyńcy. opiewaj to prawda, to nigdy. Nie były czary, Czy na oczach czarne, Czy różowe okulary zawsze, zawsze będzie dzięki za te wszystkie dary, zawsze wielkie. Zawsze gorące pozdrowienie, tak rybem